Cześć, witam was bardzo serdecznie Jak zwykle mówi do was Piotr Z przyjemnością zapraszam wszystkich na dzisiejszy podcast Na dzisiejsze spotkanie z językiem polskim Witam wszystkich, którzy słuchają mnie pierwszy raz Witam również tych, którzy słuchają mnie regularnie już od dłuższego czasu Ostatnio opowiadałem Wam sporo o historii Polski. Dziś chcę zmienić temat. Dziś chciałbym Wam opowiedzieć trochę o samodyscyplinie. Dlaczego samodyscyplina jest tak ważna. A przy okazji chciałbym, żebyście zobaczyli bardzo fajny filmik z pewnego doświadczenia. Jeśli... Wejdziecie na moją stronę, to właśnie przy podcaście numer 215 zobaczycie ten filmik, ale po kolei. Na pewno zauważyliście, że nauka języków wymaga od nas cierpliwości. Sukcesy nie przychodzą od razu. Na sukcesy musimy poczekać, na sukcesy musimy zapracować. Musimy poświęcić dużo czasu i włożyć dużo wysiłku, zanim zaczniemy najpierw rozumieć, a potem mówić w nowym języku. Czasami upływa dużo czasu, zanim osiągniemy sukces. Dziś opowiem wam o pewnym doświadczeniu. To doświadczenie było przeprowadzone przez naukowców z amerykańskiego Uniwersytetu Stanford. Już opowiadam, o jakim doświadczeniu myślę. Otóż profesor psychologii wziął kilkoro czterolatków. Kilkoro dzieci, które miały cztery lata. Dzieci były w pokoju, każde było samo. Tylko jedno dziecko w pokoju. Profesor powiedział do dziecka tak Zostaniesz teraz sam w pokoju z ptasim mleczkiem W Polsce mówimy na ptasie mleczko na taki słodycz ptasie mleczko W Ameryce takie słodycze nazywają się marshmallow Więc profesor mówi do dziecka tak Daję ci jeden marshmallow Zostaniesz w pokoju przez 15 minut gdy wrócę za piętnaście minut i twój cukierek, twój marshmallow nadal będzie na stole, nie zjesz go? Wtedy dostaniesz drugi i będziesz mógł zjeść oba. Rozumiesz? Będziesz miał dwa cukierki, ale musisz poczekać, aż wrócę. Wyobraźcie sobie teraz, że jeśli powiecie dziecku, że musimy poczekać na coś Co bardzo lubi przez piętnaście minut To jest tak samo, jakby ktoś kazał wam czekać na kawę przez dwie godziny Długo, prawda? Co więc działo się, gdy profesor opuścił pokój? Gdy profesor wyszedł z pokoju? Jak tylko profesor wyszedł z pokoju, niektóre dzieci od razu zjadały swoje słodycze. Ale niektóre czekały przez kilka minut. Oglądały swoje słodycze, wąchały je, aż w końcu po kilku minutach zjadały je. Niektóre skubały po kawałeczku licząc na to, że nikt nie widzi tego, co robią. Nie mogły się doczekać, aż profesor wróci. Wiele dzieci zjadło swoje marshmallow. Nie były w stanie wytrzymać tak długo. Piętnaście minut to okropnie długo. Co ciekawe, niektóre dzieci siedziały, ale nie jadły cukierka. Odwracały głowę. Albo zakrywały oczy Nie chciały patrzeć na cukierka Wiedziały, że to jest wielka pokusa Wiedziały, że jeśli będą patrzyły na cukierka To w końcu go zjedzą Złamią się Nie wytrzymają i zjedzą go Były świadome tego, co robią I były świadome swoich słabości Te dzieci Potrafiły powstrzymać się od zjedzenia cukierka Aby później dostać dwa cukierki Wiedziały, że później będzie nagroda Dostaną następnego cukierka Takie zachowanie nazywamy samodyscypliną Samodyscyplina to najważniejszy czynnik wpływający na nasze sukcesy ale posłuchajcie, co było dalej, co było później. 14-15 lat później to doświadczenie miało swój dalszy ciąg. Naukowcy znowu zaprosili te same dzieci. Wtedy już nie dzieci, to byli już młodzi ludzie, mieli wtedy około 20 lat. Co się okazało? Okazało się, że 100% dzieci, które nie zjadły swoich słodyczy 100% dzieci, które poczekały, aż wróci profesor Wszystkie te dzieci osiągnęły sukcesy w szkole Dobrze wiodło im się w szkole, w życiu Mieli swoje plany, byli szczęśliwymi młodymi ludźmi Wiele dzieci, które Zjadły swoje słodycze Miały później problemy Ci ludzie nie uczyli się tak dobrze Część z nich rzuciła szkołę Mieli kłopoty z narkotykami Tylko kilku z nich miało sukcesy w nauce Ciekawe, prawda? Świetnie Mam teraz dla was taką propozycję Wyobraźcie sobie, że mam dla was darmowy poczęstunek Który dostaniecie za kilka godzin Albo jutro Jutro po obiedzie Jednak już teraz musicie wybrać Czy chcecie dostać jabłko czy czekoladę Co wybieracie? Wolicie dostać jutro jabłko czy czekoladę na deser? Większość z nas wybiera jabłko. Wiadomo, jabłka są zdrowe. Teraz mam do Was inne pytanie. Wyobraźcie sobie, że możecie dostać poczęstunek, możecie dostać deser już teraz, od razu. Co wybieracie, jabłko czy czekoladę? Okazuje się, że tym razem większość wybiera czekoladę. Ciekawe. Zrobiono takie doświadczenie. Powiedziano ludziom, żeby wybrali, co chcą dostać na deser. Większość ludzi wybrało jabłko. Jednak gdy mogli już wybierać to, co po biedzie dostaną, to wielu ludzi zmieniło zdanie i wybrało czekoladę. Najpierw mówili, że wolą jabłko, ale później wzięli czekoladę. Co to nam pokazuje? Czego możemy Nauczyć się o sobie z tego doświadczenia. Dlaczego ludzie zmienili zdanie i wybrali niezdrową czekoladę zamiast zdrowego jabłka? Ludzie często robią plany na przyszłość, ale nie realizują ich. Nie starają się ich zrealizować. Gdy byli pytani, co zjedzą na deser, to wybrali jabłko, bo dbają o swoje zdrowie Jednak gdy musieli podjąć ostateczną decyzję Wielu z nich nie mogło powstrzymać się przed pokusą zjedzenia czekolady Co ciekawe, to zachowanie nie odnosi się tylko do jedzenia takie zachowanie odnosi się do wielu innych dziedzin życia, jak na przykład uprawianie sportu. Jak wielu z Was zapisało się na początku roku na siłownię? Wiecie, co to jest siłownia. Siłownia to miejsce, gdzie ćwiczy się, gdzie jeździ się na rowerze, biega na bieżni, dźwiga ciężary. Jasne? Robiliście swoje Postanowienia noworoczne Mieliście zamiar chodzić regularnie Czy nadal chodzicie na siłownię? Czy nadal ćwiczycie? Odchudzanie Ilu z was postanowiło zrzucić trochę kilogramów? Postanowiliście jeść mniej i bardziej zdrowo Rzucanie palenia Oszczędzanie pieniędzy i tak dalej. Wielu z Was kupuje kursy języków. Czy słuchacie ich regularnie? Kupujecie moje historyjki po polsku. Sto historyjek z pytaniami i odpowiedziami. Czy słuchacie codziennie historyjek? Czy codziennie odpowiadacie na pytania? Napiszcie w komentarzach, kto słucha regularnie. Po kolei. Kolejne historyki. sto historyjek Jeśli każdą historyjkę Słuchacie przez trzy dni To całość Zajmie wam prawie cały rok A przecież do historyjek Dostajecie również Inne materiały Czy ktoś z was Wysłuchał wszystkiego? Czy woleliście Tracić czas na słuchanie muzyki? W autobusie możecie wybrać muzyka albo lekcje polskiego. Co wybieracie codziennie? Często, jeśli nie widzisz od razu efektów swojej pracy, wtedy nie dbasz o to, co będzie w przyszłości. Tak jest też z nauką języków. To długi proces. Nie od razu widać rezultaty. Dlatego tak łatwo Przerywamy naukę. Ludzie planują, że będą chodzić cztery razy w tygodniu na siłownię. Jednak chodzą tylko raz w tygodniu. Jest wielka różnica między tym, co planujemy, a tym, co w rzeczywistości robimy. Psycholodzy zauważyli, że ludzie bardzo często wolą szybką przyjemność Zamiast odległej w czasie Nawet o wiele większej nagrody Ludzie robią plany na przyszłość Ale to są tylko plany Niestety nie żyjemy w przyszłości Żyjemy tu i teraz Liczy się to co robimy A nie to co planujemy Samodyscyplina Samodyscyplina to jest to co pomaga nam osiągnąć sukces brak samokontroli powoduje wiele naszych porażek co więc możemy zrobić? jak poprawić samokontrolę? No oczywiście możemy unikać trudnych sytuacji możemy unikać pokus jednak nie zawsze jest to możliwe często musimy kontrolować samych siebie Pamiętacie, jak dzieci zakrywały oczy, żeby nie widzieć cukierka? To jest właśnie samokontrola. Unikanie pokusy. Mówimy sobie, nie będę jadł słodyczy po to, żeby zrzucić kilka kilogramów, po to, żeby być zdrowszym i lepiej wyglądać za kilka miesięcy na plaży. Jednak pokusa często jest zbyt wielka a samokontrola zbyt mała. Prawda, że trudno jest mieć wszystko pod kontrolą? Trudno jest dotrzymać tego, co sobie zaplanowaliśmy. Co robicie, żeby mieć lepszą samokontrolę? Wiem, że niektórzy robią sobie jakieś małe przyjemności, jeśli uda im się dotrzymać planu. Jednak wielu z nas często nie udaje się dotrzymać planu. Często łamiemy swoje postanowienia. Co robicie, żeby mieć lepszą samokontrolę? Na koniec chcę wam jeszcze pokazać bardzo króciutki filmik o tym, jak Joby kontroluje sama siebie. Zobaczcie, jak kontroluje Jobby siebie, żeby nie zjeść za wcześnie ciasteczka. Dobrze, to tyle na dziś. Dziś mówiliśmy o samokontroli, o podejmowaniu decyzji. W naszym życiu musimy podejmować decyzje. Wszystko, to, co robimy lub czego nie robimy ma wpływ na nasze życie. Ciągle podejmujemy jakieś decyzje. W każdym momencie decydujemy, czy coś zrobimy, czy czegoś nie zrobimy. Naukowcy dowiedli, że samokontrolę możemy ćwiczyć, tak jak mięśnie Jeśli udaje nam się kontrolować to co robimy To za każdym następnym razem jest nam o wiele łatwiej Stajemy się coraz mocniejsi Mamy lepszą samokontrolę I to już w zasadzie wszystko Jeszcze tylko przypomnienie dla wszystkich, którzy mają 100 jak po polsku nie zapominajcie ich słuchać To, że macie je w komputerze To jeszcze nie wszystko Moi drodzy, dostaję wiele listów Od osób, które codziennie słuchają historyjki Ci, którzy nie przerwali I codziennie słuchali I odpowiadali na pytania Są bardzo zadowoleni Ze swoich postępów Przy okazji dziękuję wszystkim Za bardzo miłe listy to wszystko na dziś. Pamiętajcie o samodyscyplinie. Nie zjadajcie już teraz swojego cukierka. Już niedługo będzie jeszcze smaczniejszy. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl